Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośnik Czy aby na pewno? Zapraszam. serce świata. Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozchodzam się w osu, zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz skicia. kicia traca do mi praca, i do spania Tydzień za tygodniem, nasze życie skraca Do przyszły farb, no się liczy się audycja internetowa, podnośnik, podcast nowojorski. Góral z tej strony. Zapraszam do słuchania. A dzisiaj gościem naszym tutaj w podcaście jest prawdziwy policjant właśnie z największego miasta Stanów Zjednoczonych, z Wielkiego Jabłka, czyli z Nowego Jorku. Każdy, kto chodzi do kina, czy ogląda telewizję, z pewnością mógł widzieć, myślę, nieraz policję nowojorską, jak to wygląda, w rzeczywistości, od środka, od kuchni. O tym możemy już przekonać się za chwilę. Zapraszam. Cziłem ja tutaj przypadkiem w sumie. Lubartowa. Do Stanów, tak. Wiesz co? W pierwszy raz w 99. Tylko po to, żeby papiery dostać. Bo była taka sytuacja, była taka możliwość, żeby... Że jak wyjadę, dostanę zieloną kartę, prawda? I będzie. Ona nigdzie nie ucieknie. Ona tam będzie przez jakiś czas. A później zobaczymy. To było moim... Po pierwszym semestrze na studiach. ja mam tutaj tylko, wiesz, na... Dwa tygodnie chyba. Jeszcze pamiętam, że na ten, na... Dwa dni przed, e, przed nowym rokiem wróciłem z powrotem do Polski, żeby sobie Sylwestra obejść ładnie z kolegami na studiach, z koleżankami. E, nie, to nie ja, to mój, wiesz co, mój ojciec tutaj mieszkał już przez kilka lat. On kiedyś wylosował też przypadkiem, no i w końcu wiesz, musieli podjąć decyzję rodzice: albo wszyscy przyjeżdżają, albo on wraca, no bo to wiesz, nie ma, nie ma sensu, tak jak tutaj większość ludzi siedzi, rozłąka między rodziną. Wiesz, ojciec miał dość, matka miała dość tego i. Zagadali się, któregoś dnia tam chyba po pięciu latach Albo przyjeżdża, albo... Albo oni wyjeżdżają wszyscy No i pojechaliśmy Tak zostało Wiesz co, ja przyjechałem, wziąłem... Te, dostałem tą zieloną kartę, wróciłem do Polski Dokończyłem następny semestr Później wziąłem dziekankę Na rok czasu W 2000 roku To byłem całe lato 2000... 2000 rok I w tym czasie to widzisz, to jest dzięki mojemu ojcu też. Ja przez wakacje pracowałem, a później poszedłem do szkoły. Od razu złożyłem papiery na college. I to dużo, bardzo dużo dało. Żeby nawet... Mój angielski to był po cztery, po dwóch klasach tylko liceum, to było taki malutki. Ja miałem niemiecki przez 8 lat. To angielski to na... Zdawałem maturę z angielskiego, dwóje dostałem. Żeby tylko zdać. Wiesz, mnie angielski nie interesował za bardzo wtedy. Ja byłem matwi z info profil. To zupełnie inna dziedzina. I ten. Ja poszedłem właśnie na college tutaj na John Jay. Miałem te ESL klasy. Po pół roku była to ta straszna różnica, jak ten, jak, jak rozmawiasz. Ale no ciężko było, nie było łatwo. Wiesz, jak nie mówisz, ludzie na około wszyscy ten. Nie czujesz się u siebie. jest tak, są, przychodziły momenty, że mówisz, że koniec już. Te. Idę, pójdę, dostanę jeszcze rok czasu, popracuję, wracam do Polski, pierdzielę to wszystko. Ale zaciskasz zęby, bo masz obok. Jedziesz tramwajem, jedziesz metrem, nie słyszysz gości, którzy mówią tak niepoprawną gramatycznie, angielskim, że ty, który mając małe pojęcie o tym, już wyłapujesz te błędy, także jest jakaś nadzieja dla nas. I, no i tak zostało. I, czekaj, skończyłem w 2001 roku, w maju skończyłem rok cały. I później przez wakacje przepracowałem. I miałem bilet do Polski 13 września 2001 rok. No i nie poleciałem tego. Wysadzili wieżowce w powietrze, nie? Byłem na ten, na West 4 i Broadway i widziałem na własne oczy, jakoby dwa wieżowce idą w dół. Widziałeś normalnie yy, samoch samochód za samochodem, wszyscy w przeciwną stronę, a wozy strażackie, radiowozy policyjne, wszystko szło na dół. Prywatne samochody, pamiętam, później już byłem na Union Square, to już tego też nie zapomnę. Prywatny samochód, tam może ze dwa, czy ze trzy. Jedzie prywatny samochód, trąbi klaksonem i przez okno gościa na ręce ma ten hełm strażacki wystawiony, żeby go, żeby go puszczali wszyscy, nie? I Wszystko to poszło na dół. Ile osób wróciło? ty nie wiesz. Na moich oczach zginęło we, parę tysięcy ludzi, nie? Takie tąpnięcia tylko słyszałeś? W prawo, w lewo się wygiął, na dół i fontanna. Gruzu. Idzie na dół. I tylko ludzie na koło krzyczą. I później pamiętam stamtąd na piechotę z buta aż do y, Grand Central Terminal. Gdzie jakaś policjantka mówiła nam, że musimy ten y, brać metro North, żeby pojechać do, gdzieś tam na Bronx i później na Queens i Long Island i jakoś wracać do domu. Nikt nie słuchał. Wszyscy poszli na Queensboro. Queensboro było otwarte. Pół mostu przyszedłem na piechotę z buta, a później jakiś pick-up truck się zatrzymał i nas zabrał. Ludzie jechali na wszystkim. Ja widziałem ludzi na na ciężarówce, na zderzaku od tego, od śmieciarki jechali. Gdzie tylko mogli, ludzie zatrzymywali się, zabierali ludzi i tylko przez most przewozili. A po drugiej stronie mostu już autobusy normalnie kursowały. Także, to było. No i wróciłem do Polski dwa tygodnie później po tym. Siedziałem tam dwa lata i w 2003 roku przyjechałem tu już na stałe. co, jak już tu przyjechałem w 2003 roku wróciłem do tej samej szkoły, w której byłem to jest Jan to jest Criminal Justice Major nie, to jest tam, trochę ma do czynienia tak jak coś, ale administracja w Polsce tak strasznie generalny kierunek, ale to no robi wrażenie jednak policja tutaj dla ludzi, którzy nie mają pojęcia jak to wygląda od wewnątrz, jest imponujące jednak, you no, know? to jest tak też tak, już nie to, że telewizja i filmy, bo to jest zupełnie co innego. Tylko jak, jak idziesz ulicą, to sam widzisz jak policjanci idą. Czasami sam mówiłeś. Nie, tak. sam mówiłeś, jak że jedziesz pociągiem i nagle widzisz goście, którzy zupełnie nie wyglądają na policjantów, wyglądają jak coś robole, jakiegoś gościa nagle w kajdanki kują, bo coś tam robił. No i ten i nie dają sobie za bardzo dmuchać w kaszu, tak jak w Polsce na przykład. Było kiedyś. Teraz już pewnie. Teraz już mniej trochę tak jest. Mają jednak policjanci więcej praw niż kiedyś. I złożyłem swoje papiery do policji, dosyć wcześnie chyba nawet. Też chyba w 2003 roku wziąłem test, zdałem go, ale musisz być obywatelem, żeby wstąpić do policji. A ja nie byłem, także wiesz, wszystko było odkładane i w 2007 roku zdałem obywatelstwo, poszedłem na przysięgę. Czwartek. Czwartek był ostatnim dniem do składania papierów na, do uzupełnienia wszystkich papierów to, no, na to, tą nową klasę policyjną. Złożyłem, dostałem się. To było w maju, w lipcu, 14, 18 lipca poszedłem do Akademii, miałem przysięgę. Akademia, masz, akademia jest, y, nie mieszkasz tam, Są, do, dojeżdżają wszyscy. Od poniedziałku do piątku dwie zmiany, albo, y, albo dzienna, albo, albo wieczorowa. Od, od 7 rano do czwartej po do trzeciej, tam trzydzieści po południu i od trzeciej do dwunastej do prawie w nocy. Osiem, osiem godziny. Akademia trwa 6 miesięcy. Żart jest. Żart. To jest tak proste, że to jest, to jest pierwsze takie, wiesz, styk z rzeczywistością. Już jest różnica między tymi ludźmi, którzy chodzą na dzień do Akademii, a tymi, którzy chodzą na późnym wieczorem do Akademii. Ci, co chodzą na dzień, jest o wiele, wiele mniej dyscypliny. Ci, co chodzą na wieczór, byli ganiani przez tych wiesz, instruktorów i wszystkich e, non-stop, bo ty masz status e, tego e, probationary, taki tymczasowy, przez sześć miesięcy. Sześć miesięcy akademii, i później to jesteś, tak się nazywa PPO, probationary, poli, probationary Police Officer, a później, jak już skończysz akademię i pójdziesz na posterunek do pracy, czy tam gdziekolwiek cię wyślą, czy do subway, czy do, do, do, do tych housing, do tych projects, wszystkich. To przez dwa lata masz później jesteś na, jesteś na probation, ale jesteś już oficerem policji. No to na ludzi, po, ludzi na, na e, nocnych zmianach ganiali strasznie. Za każdym razem, jak miałeś kogoś w, w niebieskim mundurze, bo ty jako wiesz ten, ten PPO, to masz szary mundurek, szary, ten, szarą koszulę, granatowe spodnie i nie, granatową czapeczkę taką. Za każdym razem, jak mijałeś kogoś. E, to był po cywilnemu ubrany, albo miał niebieski mundur, musiałeś się zatrzymać, im zasalutować, albo pytać się, czy możesz, wiesz, jak oni z kimś rozmawiali, to sta stałeś i musiałeś się pytać, czy możesz przejść. Permission to pass. za każdym, Przy ścianach musiałeś chodzić, nie mogłeś chodzić środkiem korytarza. W klasie musiał być cichutko, wiesz, dyscyplina naprawdę była i to mi się podobało. Na dziennej zmianie tego nie było, był straszny luz. To później zresztą się... Przejawia, no jak pracujesz z tymi ludźmi na ulicy Jest różnica duża Także 6 miesięcy Śmiech na sali Proste strasznie Wszystko tak, wiesz, wydawałoby się, że to powinno być bardziej wymagające Nie yy, Największy problem, jaki ludzie mieli To było e, fizyczne ten Egzaminy fizyczne Bieg e, wytrzymałościowy Tam mile musisz przebiegnąć Przebiec w, w czasie W prawie 5 minut chyba masz na to Nawet nie wiem Dużo ludzi na tym odpada nie dają sobie rady, no i odpadają. Mają... Najgorsze jest to wszystko, że ten bieg odbywa się na sam koniec akademii, że ludzi dużo czasu inwestuje w to wszystko yy, przez naukę i te inne sprawy, bo musisz tam podstawy yy, prawa karnego, yy, procedury, tam uczą cię, ale no to wszystko jest książkowe. No moje graduation po skończeniu akademii to było ostatnie, które było w Madison Square Garden. No i muszę ci powiedzieć, że to jest wrażenie duże. Jak masz wyobraź sobie, że wchodzisz, dzień wcześniej była ten, dzień wcześniej był mecz hokeja, to jeszcze czułeś piwo porozlewane tam wszędzie. Ale platforma wysuwa się nad lodem, czuć to zimno od tego, od, od lodu. Ja Miałem w grudniu kończyłem swoją akademię. Chodzisz w swoim galowym mundurze, na tą halę Masz 15 tysięcy ludzi, którzy jak tylko zobaczą pierwszą osobę, to zaczynają krzyczeć i wiesz Gwizdać, klaskać to jest, to jest, to jest ci się wszystko w środku przekręca I grają do tego ci wiesz, Franka Sinatry, New York, New York ci grają jak wchodzisz Zresztą wejdź na YouTube, zobacz sobie każde graduation, to robi wrażenie jednak I siadasz, tam jest ceremonia cała, później wiesz, przysięgasz po raz kolejny jest, jest, na końcu jest na końcu jest błogosławieństwo przez kapelana już wtedy każdy wiesz pochyla głowę jak pochylają, pochylają głowę to zaczynają rękawiczki białe ściągać powoli z rąk i później jak się kończy błogosławieństwo jest takie dwa słowa są, że ogłaszam was za, za skończoną nie? klasę rękawiczki idą w górę i nawet jak twardy byś nie był każdemu za poleci to jest, to nie da się tego opisać masz Masz tysiąc ludzi, którzy, z którymi razem chodziłeś do szkoły przez te sześć miesięcy. No to powiedzmy 500, bo połowa chodziła na dzień, połowa na wieczór. 500 osób, większość z nich tam z widzenia znasz. Masz 15-20 tysięcy ludzi, rodzin wszystkich na hali tam, krzyczą, gwiżdżą, muzyka gra, orkiestry, dęta, no to. A na drugi dzień cię wysyłają już do syfu. I tyle, i jest reality check. No to po graduation zaraz to mnie wysłali. Wiesz co na. na. East, na. na... Na siedemdziesiąty posterunek, to jest przy, to e, jest Flatbush, tam East Flatbush, ta okolice, Ocean Parkway i tamta dzielnica. Tam przychodzisz, pierwszy dzień, wiesz, każdy przestraszony, nie wie co się dzieje. Mówią ci co się będzie działo, to i jak, tamtego. Ja tam tylko spędziłem dwa dni. Miałem dziwno, nie, nie podobało mi się tam straszne miejsce. Nie za bardzo mi to leżało, ale no nie masz wyjścia, musisz być ci przypisali to. Najgorsze z tego wszystkiego, że ja byłem jedyny z mojej klasy, z mojej kompanii. O, tam było w kompanii 20 parę osób. Który, ja byłem jedyny, który przyszedł na Brooklyn Południowy. To nie miałem żadnych znajomych tam. Może kilka osób z kompanii obok, co znałem. Tak już o nikogo nie znałem. I Zafer powiedzieli nam, że jest opcja, że można pójść do... Coś, co się nazywa task force, czyli jest... Nie jesteś przypisany do jednego posterunku, tylko cały, całą połowę Brooklynu ty obsługujesz. Tam, gdzie cię potrzebują, tam cię będą wysyłali. No, myślałem, że to nic gorszego może nie być, niż, niż w tej chwili, co jest i poszedłem tam. I no co, przychodzisz do pracy. Pięć dni w tygodniu. Ja miałem szczęście, bo z tych pięciu dni, dwa dni w tygodniu miałem samochód, gdzie jeździłem samochodem z kimś. A pozostałe trzy, pozostałe trzy dni e, od godziny siódmej wieczorem do czwartej nad ranem stoisz na dzielnicach, takich, gdzie o dwunastej w nocy Normalne jest, żeby dzieci dwuletnie chodziły po ulicach. I nie masz pojęcia o niczym. Jesteś nowy, świeży, a obok ciebie jest taki sam gościo jak ty. Też nic nie wie. I dałeś sobie radę jakoś, nie? Na początku, no cóż, głupcy się nie boją. Boi się, nie wiesz co robisz. Nie wiesz co robisz. Nie ma, nie ma, to jest właśnie, to jest jeden pierwszy przykład. O, zaraz następny, kolejny przykład po akademii, że to nie jest dobrze zorganizowane. Powinny Powinieneś pracować z kimś, kto już ma jakieś doświadczenie kilkuletnie, kto by obok ciebie będzie stał i ci mówił co, jak to wygląda. A nie masz tego, sam się uczysz. Sam się uczysz, sam się przełamujesz do tego, że wiesz, że jednak ty jesteś, ty masz, ty robisz wszystko, co ci prawo pozwala i masz prawo to robić. Ja mam prawo pchnąć cię na ścianę, jak, jak muszę. Ja mam prawo cię zatrzymać i zapytać o twoje ID, bo coś zrobiłeś. A ludzie, ludzie cię testują na ulicy. Będą ludzie stali na rogu ulicy, ty wiesz, że tam handlują narkotykami. Prosty system. Nigdy nie ma ręka do ręki wymiana pieniądze za, za narkotyk. Jest to wymiana za pieniądze. Daje, daje gościo ci pieniądze, mówi co i jak. Wchodzi do sklepu, kolejny goście podchodzi. Z tej grupy mówisz mu co i jak. On wchodzi do sklepu, w sklepie jest gościo, który ma towar albo przynosi towar skądś. Wymienia się, gościo wychodzi ze sklepu z towarem w kieszeni, jedną butelką Pepsi albo wody. Nie ma ręka do ręki. Wymiany. Ale wiesz, że oni to robią, bo nie jesteś głupi. Niektórzy nie są. Połowa jest jednak. I ten, i podchodzisz do nich. i To jest u ciebie, to jest mój post. Ja tam pilnuję tego i widzę, że coś takiego się dzieje. I ci przyjeżdża twój przełożony i mówisz, zrób coś z tym. Podchodzisz do gości, mówisz, że nie możesz, prawo jest takie, że nie możesz na rogach ulicy stać i bez powodu się tam wesz. Nic nie robisz, tylko stać przez kilka godzin. Mówiliśmy, że musi iść stąd. A mówię, jak nie, to co mi zrobisz? No jak ten, to ci dam mandat. I mówisz typowi, że słuchaj, masz pięć minut, za 5 minut wrócę, jak będziesz tutaj, to inaczej będziemy rozmawiali. I tak cię testują, sprawdzają, co ty możesz zrobić. Wracasz za 5 minut, gościo dalej tam siedzą, nie? Podchodzisz do nich i teraz mówisz inaczej. Daj mi swoje ID, nie dam ci. Jak mi nie dasz, no to słuchaj, odwróć się i w kajdanki. I wtedy niektórzy już widzą, że nie... Wiesz, widzą, że nie żartujesz, pokażą ci papiery i odejdą. Jak widzą, że ty się przestraszysz ich, to na każdym kroku cię próbują, tak? Ile, mo ile mogą zrobić. A to tylko cię testują ludzie, którzy już mieli z prawem coś do czynienia, jakiś konflikt. Wiedzą, że wiedzą, jak to wygląda. Ci, co nigdy z nic nie mieli do czynienia, to się będą z tobą kłócili. To się skończy tym, że możesz ich zaaresztować. nawet tymczasowo. przygody. Ja wylądowałem na East Flatbush. Nie wiem, czy znasz tą dzielnicę. Słuchacze mogą mnie znać. No East Flatbush to jest bardzo przyjemna dzielnica. Polacy tam wieczorem pewnie by się czuli trochę skrępowani. Jest to, głównie są ludzie z Karaibów. Głównie są z Karaibów i oni mają tam swoje pewne rzeczy. No ciemno jest strasznie. To najgorsze są dzieciaki, gówniarze. 16-17 lat, tak do 20 paru. Starsi ludzie jednak, wiesz, mają pracę i oni się nie bawią w takie rzeczy, ale oni są najgorsi. Nawet miesiąc nie minął, gdzie, nie, miesiąc nie minął od mojej akademii, a ja już, wiesz, na dachu byłem w budynku z pistoletem wyciągniętym, skierowanym na człowieka. I z helik helikopterem policyjnym nad moją głową oświetlającym cały dach. Po, a wcześniej jeszcze 7 pięter biegł w górę, bo on po schodach ewakuacyjnych uciekał z pistoletem na górę. Bo była zadyma w domu i on miał pistolet i uciekał z tym pistoletem, wiesz, po schodach ewakuacyjnych w górę. Zostali na dole ludzie, którzy mieli go na muszce i później, znowu ktoś musiał na górę. No to my byliśmy akurat w budynku piersi. Było nas chyba z pięciu gości. Czterech nowych. Jeden, jeden, jeden w miarę coś więcej wiedział i byliśmy na dachu. Piersi, no to wiesz. Miesiąc nawet niecały od akademii minął, a ty wyciągasz pistolet i kierujesz na człowieka. To już jest prawdziwa amunicja. To jest... E załadowana już jest, tylko wystarczy pociągnąć, nawet nie musisz odbezpieczać. Ale to większość policjantów nigdy broni nie używa. Nikt nie chce używać. To duże odpowiedzialność. Wszędzie dookoła Nie, masz, wiesz co, mamy kamizelki kuloodporne, każdy nosi. Mundurowi muszą nosić kamizelki kuloodporne. Kamizelka kuloodporna zatrzyma yy, pocisk wystrzelony z twojego pistoletu. To jest 9 mm kaliber. Jak ktoś wystrzeli z 40, no to będzie cię bolało trochę, mocno. Jak ktoś wystrzeli z automatycznej broni, to się zdarza, bo uwierz mi stoję. Na przykład, na, no, od, od, odejdę tak trochę na bok teraz. Nowy rok, w tym roku, nowy rok pracowałem i po pracy z kolegami, tam przy posterunku sobie stanęliśmy z boku, wypiliśmy, wypiliśmy wiesz piwko, szampana. A słyszysz jak ludzie e, z projektów walą z broni maszynowej normalnie. To jednak i na dachach są i tylko słyszysz papa, papa, papa, pa papa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ludzie mają to. Tak. To, wszystko to się dzieje na Brooklinie. Ludzie mają takie rzeczy. I jak dostaniesz z takiej takiej broni, to kamizelka ci nie pomoże. Co? I robisz to wiesz za ile? Za 400 dolarów na początku, za 400 dolarów na tydzień do domu, w kieszeń. Teraz 4 lata są mam przepracowane to robię 600 do kieszeni. No. Także nie, no, nie. jest wesoło. To ja pracuję na Brooklinie, a ludzie, którzy pracują za na Queensie, gdzieś w spokojnych dzielnicach, nawet niech maspet będzie, nie? Co oni robią? Tam się, tam się ciebie czepiają, jak masz buty niewypastowane. Jak ja przyjdę do pracy, to są zadowoleni, że się pojawiłeś w pracy. Nie nawet się nie pytają ciebie, czemu jesteś nieogolony dzisiaj. Wiesz albo czemu twoje buty są takie niewypastowane? Nie? tak na Queensie ci przełożony się będzie ciebie czepiał, jak tu masz buty niewypastowane, albo przyjdziesz nieogolony czy coś, bo nie ma nic innego do roboty tak, tak. Spokojniej. na Brooklynie są miejsca, gdzie przychodzisz tylko nie zdążysz się dobrze ubrać i już wiesz już się zaczyna To dni ciche, owszem, szczególnie zimą ale latem, w tym roku było spokojnie w zeszłym roku było w zeszłym roku było kiepsko nie wiesz, ja przychodzę. Na początku, Ja dwa lata prawie z buta uderzałem, szlifowałem krewężnik. To już po półtora roku, już po, po roku czasu już masz tego tak dosyć, że też tam obiecują ci, za co pół roku ci obiecywali, że cię przeniosło na posterunek stały, już wsiądziesz w samochód i będziesz robił to, co masz robić. Będziesz, wiesz, odpowiadał na wezwania i te sprawy. A nie będziesz stał na ulicy i tak. Też dużo rzeczy się dzieje przed tobą na ulicy, bo cię ludzie nie widzą nie widzą, albo po prostu ludzie nawet... nie, nie zależy im. Zobacz na co strzelanina była na ten na, na Labor Day weekend, co policjanci zabili tego na, gościa jednego. On, policjanci stali obok niego, a on wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do ludzi. Nie, normalny czarny człowiek. No bo wcześniej ci dwóch weszli do niego do domu się zaczęli z nim bić. To on poleciał, bił się z nimi przed drzwiami, powrócił do domu, poleciał po pistolet, wyszedł i zaczął ich pistoletem strzelać do nich. Na YouTubie możesz zobaczyć. Strzela z, z broni do nich, Skończył z strzelać i nagle widzisz, wiesz, odwraca się w innym kierunku, wystrzelił dwa strzały i padają strzały w jego kierunku z policyjnej broni. Zobacz, co się stało z tym, z Rasul Timoszenko. Taki Ukrainiec, też młody chłopak, 22 lata, chyba miał, jak poszedł do policji. 23, 21, czy 22, przepracował może 2 czy 3 lata i go zabili na tym, tam gdzie ja kiedyś pracowałem, właśnie na, na Crown Heights i Flatbush. Druga nad ranem zatrzymał BMW jakieś gdzie tablice rejestracyjne wracały do jakiegoś, innego, wiesz, pasowały do innego samochodu, wsiadają z samochodu, podchodzą do samochodu jak, tak jak, jak się należy. No i gości się, wychylają się goście z okien i paw, paw, paw. Jego zabijają na miejscu. Chińczyk, ten jego partner jest postrzelony tam w ramy, przeżyje, przeżył. Oni uciekają, łapią ich po trzech dniach. No i co? Kara śmierci? Nie. Dożywocie? Nie. 25 lat dwóch, a jeden piętnaście. To jest Brooklyn. Na Brooklynie ludzie, którzy, których łapiesz za posiadanie broni, Ty ich widzisz z pistoletem. Ty ich zatrzymujesz i mają pistolet przy sobie. Nielegalny. Zacz, zacz, wiesz, co się z nimi dzieje? No, no byś pomyślał, że co się z nimi dzieje? Idą do więzienia? Nie. Oni za dwa dni wychodzą już. Za dwa dni wychodzą i przychodzą na posterunek, żeby odebrać swoje wiesz, rzeczy. Tak, za nielegalne posiadanie broni. Jest paragraf, ale jest... Są, prokuratura na Brooklynie jest tak straszna, że oni, oni musieli zrzucić e, sprawę przeciwko typowi, gościowi, który strzelał do policji, bo główny prokurator zapomniał jakiś deadlines i nie, nie złożył papierów na czas. To Junia Policyjna, Związki Zawodowe Policyjne założyły sprawę w Sądzie Federalnym przeciwko temu gościowi. Po prostu na Brooklynie jest... Nie wiem, co się dzieje. Na Manhattanie? gość od razu idzie na, na, na, na Rikers Island na Brooklynie go wypuszczają. Dobrze, moja praca wygląda tak, że przechodzę sobie na trzecią do pracy. Na trzeciej już niby powinien być w mundurze ubrany i wszystko. Tak. Ale ale czasami się spóźnić troszeczkę, to nie, nie przeszkadza. Jest zbiórka na dole. też mówią Ci, jakie jest twój, Twoje zadanie dzisiaj. Każdy posterunek jest podzielony na sektory. W zależności od wielkości posterunku, ilość sektorów się różni. U mnie na posterunku jest A, B, C, D, E, F. To się nazywa Aram, Boy, Charlie, David, Eddie, Frank. Wiesz, zazwyczaj jest tak, że są tylko cztery samochody. Bo nie ma ludzi. Nie, ostatnio dostaliśmy nowe osoby do, na posterunek, ale generalnie nie ma ludzi. To y, przychodzisz i mówią ci, ty dzisiaj robisz sektor Adam, masz taki i taki samochód, z tą i z tą osobą pracujesz. Ty robisz sektor dzisiaj, y, wiesz, C, D i E. Zazwyczaj cztery samochody są patrolują okolice. Wsiadasz, bierz, bierzesz, bierzesz wszystkie swoje rzeczy, papiery, Orby, pierdoły takie. Siadasz w samochód i wyjeżdżasz na miasto. I jeździ. I ktoś dzwoni na 911. Dzwonią ludzie po poważne sprawy. Dzwonią ludzie takie pierdoły, jak na przykład, że im dach cieknie. To już wiesz, załamujesz ręce na takie rzeczy. Jak ktoś dzwoni na 911 i się operator ciebie pyta, jakie jest Twoje emergency? A ty mówisz, może ci cieknie dach. A operator dalej, operator odbiera telefon i przesyła go. Yy, na dywizję, a dywizja to jest w tym wypadku ta osoba, którą ja się komunikuję przez radio. 911 to jest potężna jedna duża centrala, gdzie wszystkie telefony idą do niej. Oni odbierają, zaczynają zbierać od Ciebie informacje. Po pierwsze się pytają o Twoją Ty im powiesz lokalizację i na podstawie tej lokalizacji oni to przesyłają do poszczególnych dywizji. Na każdej dywizji jest zazwyczaj dwa posterunki. Na przykład ja pracuję na Kanarsji to na mojej dywizji jest Kanarsi, mój posterunek i, i tutaj Mill Basin, to co Marine, o, Marina ten posterunek obejmuje, są dwa posterunki. Jak, oni, jak ty zadzwonisz na 911 z Mariny, to oni 911 zacznie odbierać te informacje od ciebie i wysyłać ci je do dywizji tej akurat, która pokrywa tą okolicę. Wtedy osoba, pewna osoba, która na dywizji mówi przez radio, którą ja słyszę, że na przykład, wiesz, o, na tej, na tej ulicy tak, e, jest to i to się dzieje. I mówi, żeby taki i taki ten, wiesz, taki i taki e, sektor, jaka jest w twojej dzielnicy akurat, w twoim sektorze, mówi do ciebie, wiesz, tam, że tu musisz tam jechać. Powie do ciebie na przykład posterunek 69, ja pracuję w 69, to 69 ma sektor A, B, C, D i E. Ona ci powie 69A. I wiesz, jedziesz i załatwiasz sprawę. I tak na tym polega Twoja praca. Siadasz w samochód, jeździsz dopóki ci nie wezwie centrala i nie, nie, nie, nie da Ci jakiejś pracy, jakiegoś no. zadania. Jeździsz i w międzyczasie, jeżeli sam coś zaobserwujesz, że ktoś wiesz, coś biegnie, albo ktoś ci wiesz zatrzyma, i machnie ręką, mówi on mi właśnie ukradł to i tamto. No to wtedy Ty przez radio mówisz, że wiesz, 6 a że ten, ten sektor, mówisz, słuchaj mam teraz właśnie ktoś kogoś obrabował, Mówi, zazwyczaj jest zawsze mówi się Mel Black nie? dajesz opis osoby, która to zrobiła w którym kierunku uciekła często wrzucasz tą osobę, która ci powiedziała że o on, to... słuchaj, ktoś mnie właśnie oprabował, tak i tak wygląda, uciekł tamtą stronę mówisz, skakuj do radiowozu i jedziesz z tą osobą szukać nie. w międzyczasie kierowca jedzie a jest kierowca, po dwóch jest zawsze w samochodzie kierowca i operator, operator radia ten operator radia się pyta, mówi, jak on wyglądał, co zrobi, w którą stronę uciekł, zbiera jak najwięcej informacji. Podaje przez radio, żeby inne sektory naokoło słuchały, co się dzieje i one wtedy zaczynają zbliżać się w tym kierunku. Wiesz, każdy jedzie w tym kierunku, co to się stało, żeby przy okazji może trafią gościa, jak biegnie ulicą albo idzie. Legalnie na, legalnie na internecie masz postkady, gdzie puszczają radio policyjne, ale jest z opóźnieniem, nie jest na bieżąco. Ale nie zrozumiesz nic z tego, bo na przykład powiedzmy powiem ci scenariusz, że e, jadę ulicą i ten i e, gościo macha ręką mówi, że ktoś go obrabował, nie? No to wiesz, macha ręką. I wtedy to ja jako, jako operator radia będę to co usłyszysz na radiu w tej chwili to będzie tak. Six nine Adam to Central K, nie? Show me with the pickup of a 30, we're looking for a male black, white t-shirt, blue jeans, black boots Flatfoot, Eastbound on Flatlands Avenue i tyle. To nie zrozumiesz za bardzo co to jest teorii i to są takie właśnie kodami wszystko jest, się mówi żeby czasu zaoszczędzić i żeby ludzie, jak ktoś słucha tego na radio, to żeby nie wiedział też o co chodzi Jest mnóstwo takich małych wydziałów w Policji tej nowojorskiej. Każdy się jest Policja jest harbor, którzy pływają na łódkach, jest highway, którzy się zajmują się tymi tu highwayami naokoło, jest uh, są uh, Vice, którzy zatrzymują się taką przestępczością bardziej zorganizowaną, są narkotics, zajmują się narkotykami, jest coś co się nazywa snu, czyli Street Narcotics Unit, gdzie oni tak, ten jest conditions, to y, oni na przykład na bieżąco adresują ten e, problemy na posterunku jest um, są sex crimes, jest special victims unit, jak ludzie to w telewizji widzą, to SVU, jest, jest jednostka crime scene, gdzie jak za każdym razem masz jakieś morderstwo czy coś, oni przyjeżdżają i ten uh, dowody zbierają, bl, ten krew, takie, takie rzeczy, masz masz ESU, ci co najwięcej zginęło właśnie w World Trade Center, to oni co mają, wiesz, takimi dużymi ciężarówkami że mają zabawki do wszystkiego. No jest mnóstwo, jest mnóstwo wydziałów. Papa jest szefem policji. Kelly, uh, Mówią, że jest w tej chwili nas chyba 32 tysiące. Tak, ale z tych 32 tysięcy mniej niż połowa patroluje ulicę. Mniej niż połowa dzień w dzień wsiada w radiowóz i wiesz, jedzie tam i użera się z ludźmi, albo im pomaga. Traffic enforcement jest wszędzie. Oni, oni, oni, oni ich zadaniem jest tylko wypisywanie mandatów, zaparkowanie, tylko i wyłącznie zaparkowanie. I ten. I oni nie muszą mieć broni, bo oni nie są policją, oni nie przechodzą przez akademię, oni mają tylko jakieś szkolenie miesięczne i tyle. To jest policja, ale to jest traffic enforcement, to oni tylko robią, wiesz, parkowanie. Słuchaj, cywil, cywil cię może zaaresztować, może zrobić citizen arrest, jak ma prawo do tego, tylko wtedy ja przyjeżdżam jako policjant, ja decyduję o tym, czy on jest, czy on ma podstawy prawne jakieś, czy nie. Wiesz, jak zobaczą, że popełniasz jakieś przestępstwo, to ci może dwóch ludzi zatrzymać i trzymać się. Jeżeli mają rację, mają... Ma, coś popełniłeś przestępstwo i oni, oni są świadkami do tego mówię, słuchaj widzieliśmy on zrobił to, to i to, tu jest dowód na to tak, wtedy jesteś wiesz, jesteś aresztowany oni nie, oni, oni, oni mogą cię zaaresztować, ale zazwyczaj nie biorą zazwyczaj... Nikt, nie chce, nikt, nie chce się, nikt nie chce się, angażować w nic to jest nieczulica. Cały pas waży 15 funtów to nie jest mało, to, ale wiesz, to jak musisz przez dwa lata chodzić po ulicy nie siedzisz w samochodzie, to te 15 funtów na twoich tych, na twoich biodrach jednak robi swoje. E, no co, masz Masz magazynki, masz e, kajdanki, najlepiej dwie pary. Czasami ludzie są zbyt grubi, żeby jednym kajdankami je skuć. Musisz kajdankę w kajdankę, dwie pary kajdanek łączysz razem i dopiero możesz gościa skuć, bo jest tak gruby. I wyobraź sobie, jak taka osoba się mieści w samochodzie z tyłu, gdzie tam ta klatka jest. Tam jest bardzo mało miejsca, tam wiesz. Przeciętny człowiek siądzie, jakoś tam siądzie, ale jak masz jeszcze ręce do tyłu wygięte i skute, takiego grubasa to albo do wena, albo kładziesz na siedzeniu normalnie. Yy, masz gaz łzawiący, masz pałkę, latarka, rękawiczki gumowe, wiesz, w razie czego, jak ktoś krwawi. Nie wszyscy noszą. Yy. No i masz ten właśnie, ten całą, ten notes taki nasz, gdzie piszesz wszystko co się dzieje. Każde wezwanie jakie masz musisz tam napisać, że pojechałeś. I, i później ten to się nazywa final disposition. jaki jest wiesz, Jak się to zakończyło. Nie, czy dałeś komuś mandat, czy zapisałeś raport, czy po prostu tylko oddelegowałeś go do innej agencji. Do sądu na przykład. Czy... No niestety Nowy Jork jest liberalnym strasznym miastem. Każdy mandat oprócz za mandatu zaparkowania musisz iść do sądu później. Jak osoba, której mandat ten dałeś uważa, że jest niewinna. Wszyscy są winni. Ja jak daję mandat, to nigdy nie wymyślam sobie, że ktoś coś, wiesz, o, mi się wydaje, że on to zrobił. Albo to zrobił, albo nie. Jak widziałem, jestem na 100% pewien, że, też zrobiłeś to i to i co zasługuje na mandat i chce ci mandat dać, to dostajesz mandat. Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią się do tego przyznać i myślą, że im się uda w sądzie i będą kłamali. I kłamią ci w żywe oczy, bo ty, ja byłem obok, widziałem, co zrobiłeś, ja widziałem, że ty zrobiłeś to i to, a ona, ta osoba będzie później w sądzie, wiesz, pod przysięgą mówiła, że Nie że on tego nie zrobił, ona tego nie zrobiło. Niestety w sądzie wszystko w ogóle to jest taki podwójny standard jest, bo każdy obywatel miasta Nowy Jork jest niewinny, dopóki mu się udowodni winę. To nawet jeżeli jesteś w kajdanki skuty i zaprowadzony na posterunek, bo ktoś powiedział, że ty coś zrobiłeś, ja nie jestem sędzią, ja o tym nie decyduję, o tym decyduje sędzia. Jesteś cały czas niewinny, dopóki nie jesteś skazany. Jesteś cały czas niewinny, dopóki zostaniesz skazany. Jak zostaniesz skazany, to, ci zostanie, to widocznie wina została ci udowodniona przez świadków i tam dowody jakieś. Także nawet jeżeli jesteś w kajdankach, to nie znaczy, że jesteś winny przestępstwa. To znaczy tylko, że jesteś zatrzymany, bo są podstawy, które mi pozwalają na to, żeby cię zatrzymać i wysłać później do sądu. Niech sędzia zdecyduje, co z tobą robić. Ale, jeżeli jesteś policjantem i ty, załóżmy ty, zrobisz jakieś wiesz, oskarżenie, że Pójdziesz, zadzwonisz teraz do mnie na posterunek i powiesz, że o, on zrobił to i to, nie? Coś kryminalnego. Oni będą zakładali, że jestem winny, ja jestem winny, dopóki nie udowodnię swojej niewinności. Oni będą mnie sprawdzali, zrobią investigation, czy ja na przykład nie wziąłem pieniędzy od ciebie. Będę powiesz, że o, ja miałem 20 dolarów, a on mi wziął 10 dolarów i ten, a... a, a tak przez, Jak zamykasz gości, oni chcą być, wiesz, się wyżyć na tobie i mówią, gdzie jest mój 1000 dolarów? Miałem w kieszeni tysiąc. Gdzie... Jak przyprowadzasz go na, do, wiesz, na posterunek, to się liczy pieniądze przed ludźmi, żeby każdy widział. I wtedy, jak on takie wiesz, zrobi zażalenie, za to oni to sprawdzają. Ty nawet o tym nie wiesz, oni to sprawdzają, oni uważają, że jesteś winny tego, że wziąłeś te pieniądze. Tak, policja wewnętrzna. Jest strasznie, jest taka nagonka na policjantów, że się nie opłaca więcej policjantem. I tak, to, i wtedy musisz iść do sądu i wiesz, mandaty zazwyczaj idziesz do sądu albo za mandat za wykroczenie drogowe, albo jak kogoś zaaresztujesz i jest sprawa w sądzie później to czasami Cię wzywają, żebyś zeznawał. No i w takim sądzie, wiesz, za mandat idziesz i mówisz, że tego i tego dnia pracowałeś tu i tu, robiłeś to i to, zaparkowałeś swój samochód na tym i na tym rogu ulicy, albo jechałeś samochodem w północnym kierunku na tej i na tej ulicy, zaobserwowałeś niebieski samochód, Honda, o rejestracjach takich takich i takich, która podjechała do, do skrzyżowania, jechała załóżmy na zachód na tej ulicy, Podjechała do skrzyżowania, nie, się, nie, zatrzymał, się, nie zatrzymał się samochód przed, tym, przed znakiem stopu, przed linią znaku stopu. Przejechał przez skrzyżowanie, skręcił w prawo, na zachód, na taką i taką ulicę. Na, tej, na tym skrzyżowaniu jest pięć znaków stop. One są wszystkie wiesz, pięciokąty, czerwone, z białymi literami stop. Są czyste, nie są brudne, nie ma żadnego graffiti, żadne drzew, drzewo tego nie zasłania. Musisz takie rzeczy mówić śmieszne jest trochę, bo nie wierzą ci od razu zakładają z miejsca, że wiesz że ty sobie wymyśliłeś to samochody, to jest kolejna e, Chevrolet Impale coraz mniej Crown Victoria bo są stare i nowych już nie produkują trochę widzisz tych nowych Nissanów, Altima hybrydów, straszne samochody nie nadają się w ogóle na radiowozy. one z... dlatego więcej już nie kupili Widzisz, te Fordy Fusion, też hybrydy, już o wiele lepsze są. No chyba te Altim, ten, ten Chevrolet Impala jest najlepszym autem chyba jednak. Nie pali aż tak dużo tego paliwa. No, jest w miarę, w miarę dużo miejsca ma dla nas i dla ludzi z tyłu w klatce, bo w tej Altimie jakbyś chciał kogoś włożyć w ogóle z tyłu, zapomnij. Większość samochodów ma komputery, na których możesz sprawdzić człowieka, czy wiesz, ma prawo jazdy zawieszone, czy jest poszukiwane. Dużo, dużo informacji. Nie wszystkie, nie wszystkie. A nawet jak mają, to połowa, połowa, załóżmy powiedzmy, połowa samochodów ma te komputery, ale połowa tych komputerów nie działa Nikt nie dba o ten sprzęt niestety. Dwie, trzy historie z moich ciekawszych akcji. Każdego to interesuje zawsze, każdy. O jesteś policjantem, opowiedz coś co się stało, opowiedz coś co się stało, nie? Ja wracam do domu, wiesz, mój, nikt nie wie. Moi rodzice na przykład nie wiedzą co ja robię. Znaczy wiedzą, że jestem policjantem, ale nigdy im nie mówię co się dzieje, bo jakby się dowiedzieli co się dzieje to pewnie nie wiem. Trochę by ich to przejęło, nie? Tak nie każdy, nie każdy policjant, nie ka wielu policjantów nie lubi opowiadać o tym, co widzieli. Bo yy, widzisz, oni mówią, że yy, wstępując do policji dostajesz bilet do najlepszego, bilet w pierwszym rzędzie do najlepszego show na świecie. No i to jest prawda. Widzisz miasto Nowy Jork na najgorszym poziomie, jaki tylko może być i czasami nawet na najlepszym. Strzelaniny, wbrew pozorom, nie ma ich aż tak dużo. Ja jeszcze... Yy, w żadnej udziału nie brałem i mam nadzieję, że tak zostanie przez następne 16 lat po tyle mi zostało do emerytury strzały to słyszysz jak ludzie strzelają czasami gdzieś tam wiesz, niedalekiej odległości miałem nawet taką akcję czasami miałem taką akcję kiedyś podjeżdżamy, że ktoś wezwał nas że ktoś zadzwonił, że się ludzie tam kłócą to i tam to na, na rogu takiej i takiej ulicy podjeżdżamy zaparkowaliśmy samochód wysiadamy z samochodu i nagle takie paf paf jak spojrzeliśmy na siebie we dwóch z moim partnerem i to brzmiało jakby samochód przejechał po studience. Tak nie wiedzieliśmy za bardzo, czy ktoś strzelił z tego pistoletu, czy nie. Rozmawiamy z człowiekiem na rogu, czy wiesz, coś się działo. Mówi, tak było, mówi, trzech ludzi się kłócili, odeszli w tamtym kierunku. No to idziemy powoli w tamtym kierunku i widzę dwóch gości. Jeden drugiego pod rękę trzyma, jeden kuleje. Idą w naszym kierunku, a my rozmawiamy z innym człowiekiem na rogu ulicy mój partner z nim rozmawia, ja widzę tych ludzi dwóch. Oni idą w naszym kierunku, nie? Zobaczyli nas, zatrzymali się, odwrócili się, poszli w przeciwnym kierunku, za chwilę odwrócili się z powrotem, przeszli obok nas, jak gdyby nigdy nic, skręcili ulicę obok, i idą dalej. Ja mówię, słuchaj, e, e, zatrzymaj się, nie? Oni dalej idą. No to wiesz, podeszliśmy do nich, zatrzymaliśmy ich w końcu, już ręka na pistolecie, pistolet też już wyciągnięty przy nodze, bo nigdy nie wiesz ktoś niby, przepraszam, ktoś niby strzelał tutaj. No okazało się, że wiesz, gościo jeden, wiesz, o nic się nie stało, nic się nie stało, jak się nic nie stało, mówię, przecież krwawisz. Co się stało? Pokaż. Ktoś cię postrzelił. A, nikt mnie nie postrzelił. Ktoś cię postrzelił. No tak, tak, tak. Okazało się później, że ten, że oni szli w naszym kierunku, odwrócili się, szli w przeciwnym, ale stwierdzili, że bezpieczniej będzie, jak przejdą obok nas, niż wrócą w tamtym kierunku, gdzie do nich ktoś strzelał. No, zresztą. Nie takiego wielkiego, ale miałem kiedyś tydzień taki w pracy, że w ciągu tygodnia Trzy morderstwa. Biały dzień, siódma po południu, niedziela, nie? Kwiecień. Y Brookline Houses, to są takie projects. I, i ten, ten takie dla zabaw dzieci plac. Siódma po południu podjechał samochód i z samochodu padło chyba 6-7 strzałów. Gościa dostał jeden w głowę i dwie osoby zostały tak, też postrzelone. Tam dzieci były. I oni nie ma, oni sobie, im to nie zależy na tym. Nie zależało nikomu na tym. To są, to są tacy, taki typ ludzi, właśnie. I to wszystko do dwudziestu paru lat. Nie zależało im. Strzelali na oślep. Chcieli tam trafić jedną z tych osób. Tego gościa, większość osób, które później są postrzelone, wiesz, gościa, który jest postrzelony albo zabity, jak sprawdzi się jego rekord, był aresztowany. To nie jest, że niewinne osoby giną przypadkiem. Jak ktoś coś ci robi w takich dzielnicach, to zazwyczaj ty już coś. Coś tam musiałeś mieć z nimi. Może było przestępczości w Nowym Jorku kiedyś, ale, wiesz, przyszedł na przykład Juliani, który powiedział policjantom, że róbcie, co macie robić, żeby tylko przestępczość spadła. Ja mam swoich adwokatów, którzy was będą, wiesz, będą mieli, będą was wspierali. I wtedy inaczej też działał ten system, cały, wiesz, prokuratura. A w tej chwili coś zrobisz, to nie są pierwsi, żeby cię powiesić. Jak coś zrobisz i okaże się, że coś jest nie tak troszeczkę, że o, zacznie, zacznie ktoś krzyczeć, że nadużyłeś swojej siły, mimo tego, że nie nadużyłeś, to nie są pierwsi, zaraz się zawieszą ten, żeby investigation robić. To się nie opłaca czasami nam, naprawdę, w ogóle działać. Ja, no, wiesz, nie opłaca mi się przeszukać się po kieszeniach, mimo tego, że mam prawo, bo zaraz zaczniesz krzyczeć, że o, oh, I doing this because I'm black. I zaraz zaczną się oskarżenia, to i tamto. Nie opłaca nam się. I to plus ten kryzys cały ekonomiczny doprowadzi do tego, że Nowy Jork będzie zresztą przestępstwa i tak są, idą w górę. Tylko na papierze to wszystko ładnie wygląda, bo wszyscy to tuszują. Także zobaczymy, co się będzie działo. A co do akcji, to niewielu ludzi lubi opowiadać o tym, nie? Bo to takie... To chcesz... chcesz wiedzieć, czy widziałem ludzi postrzelonych, zabitych, nożem dźga... podźganych. Pod, podcięty, podciętymi policzkami, czy tam wiesz, nogami, czy coś? Tak. I wiesz co? A najlepsze z tego wszystkiego, że to się nie śni. Nie. Już nigdy mi się nie śniło nic takiego. To dobrze, akurat. To, bo to widocznie to jest tylko, przychodzisz do pracy o godzinie trzeciej, wkładasz kostium swój, o godzinie 23:35 ściągasz swój kostium, i cokolwiek, co się nie stało w pracy, zostaje z tym kostiumem. Razem. Twoim, wiesz, tam pistolet też zostawiam w szafce, bo ja do domu nie noszę go. A możesz? możesz? nosić, tylko, że nie chcę, bo wracasz do domu, wiesz, ja nie mam sejfu w domu. Gdzieś wyjdę, zostawię, sam tylko się włamie, zabierze mi go, to są problemy wielkie. To lepiej nie. Także jak wracam do domu, to jadę przez Afrykę, godzina 12 w nocy, jak na przykład wracam motorem z pracy, to na czerwony światach się zatrzymam. Rozejrzę, czy nic nie jedzie jadę dalej, bo nie chcę, żeby mi ktoś na East New Yorku czy na Brownsville z jakiejś sztachety przyłożył w głowę, żeby mi, wiesz, rozejrzysz się, jedziesz dalej. I to, to wszystko zostawiasz. i to jest tak większość policjantów tak ma właśnie, że zostawiają to wszystko, wiesz, w szafce, może po pracy tam pogadają, trochę się pośmieją z tego wszystkiego, żeby rozładować ten nerwy i stres i jadą do domu jest normalnie. Massachusetts masz stare prawa, że tylko seks możesz mieć w pozycji misjonarskiej, nie? I nikt, tego, nikt tego nie przestrzega. Tak samo i, i, i ten, i to chodzenie, przechodzenie przez ulicę. Jest prawem, które jest narzędziem dla ciebie. Jeżeli widzisz gościa, który jest o, coś, o coś go podejrzewasz, że mógł, tak wiesz, coś, coś z nim jest nie tak i widzisz, że przejdzie przez ulicę nielegalnie, możesz go zawsze zatrzymać pod pretekstem, że przejdzie przez ulicę nielegalnie. A ludzie. Ja jadę radiowozem, na wiesz, sygnały, wszystko komuś do pomocy. A sobie jakiś, wiesz, grubasek przechodzi przez ulicę totalnie ignorując Ciebie. Totalnie. Jest czerwone światło, on nie ma prawa przechodzić. Ty jedziesz radiowozem i musisz zwalniać, bo jemu się zachciało przejść przez ulicę wtedy. I jest wielce, wielce szokowany, że jeszcze na niego krzyczysz. Że jak to Ty możesz na niego podnieść głos, bo on przechodzi przez ulicę. Albo jedziesz, jedziesz radiowozem na na, na, na na sygnałach, do komu, komuś na pomoc też, nie? A się ludzie z Tobą ścigają. Oni w ogóle nawet nie zwalniają, nie zjeżdżają na bok. Jadą tak samo szybko jak i Ty. Straszne jest. Wiesz, ja nie mam czasu, żeby ich zatrzymać, bo jadę gdzie indziej wtedy. Ale takie rzeczy się nie takie sytuacje się nie są do pomyślenia na południu na przykład. Gdzie respekt do policji jest duży. O wiele większy niż tutaj. Tutaj niby mają respekt, ale większość przestępców tutaj i wiesz, małolatów to stawiają Ci się. Stawiają ci się, patrzą, ile możesz zrobić, albo wiesz, kłócą się z tobą. Ja idę do sądu, nie? Idę do sądu y, zeznawać w swojej sprawie tam felony, że ktoś, kogoś do więzienia mam posłać na dłużej niż rok czasu za to przestępstwo, co, co zrobił, czy ja go zaresztowałem. Przychodzę do sądu, siadam sobie na tym siedzeniu i czekam, aż prokurator mnie zawoła, żeby z nim porozmawiać, czy z nią. I widzę, przychodzi murzynka, gruba, żeby się, wiesz, ledwo tutaj wmieściła na to siedzenie. Tak sobie myślę sam, nie? To ja swojego przestępcę to goniłem przez jedną ulicę, powaliłem go na ziemię i wkułem w kajdanki, nie? Za to, że e, tam co zrobił, to zrobił, nie? A ty? Przewrócił on się przed tobą? Czy może ktoś ci go dał? Wiesz, bo ktoś go złapie i mówi: o to ty zrobisz proces, proces, e, proces, wiesz, papierki wszystkie zrobisz, nie? Ja swojego dogoniłem. jest... E... Dużo policjantów niechlujnie strasznie wyglądają, nie mnie... Nie, nie mają tego, tej dumy w swojej mundurze i we wszystkim. To samo się odnosi też do samochodów. Zauważ, dużo samochodów, ile jest brudnych strasznie na zewnątrz. Tak. Mimo tego, że wiesz, mynia wypisujesz tylko papierek, jedziesz na myjnię i ci myją, nie? Ja jak wsiadam do samochodu, jest brudny, jadę na myjnię, bo cię źle jeździ brudnym samochodem. Mundur nie możesz mieć jakiś, wiesz, porozrywany czy zaplamiony. Przynajmniej odrobinę mi tej takiej, wiesz, godności i wiesz, szacunku do munduru, bo jeżeli ty wyglądasz dosyć, wiesz, ładnie, tak wiesz, dobrze, profesjonalnie, to jednak ludzie i na ciebie, i na ciebie będą patrzyli. Jest, robi to wrażenie, jak ty wysiądziesz z tego samochodu i nie jesteś taki, wiesz, plejtą taką, ten tylko zachowujesz się tak profesjonalnie, jak powinieneś, to ludzie jednak inaczej na ciebie patrzą, inaczej ze sobą rozmawiają. mogą do ciebie wykrzycać tego, na początku z gębą mogą do ciebie wyskoczyć, ale spokojnie, jak wymaga, żebyś krzyknął, owszem, trzeba. Wymaga, żebyś ręce położył na ludzi? Często się zdarza. Podchodzisz, łapiesz ich za rękę, oni się nagle, wiesz, oni, oni nagle się odpychają od ciebie, no i się zaczyna wtedy. Że numery mamy jakie, że musimy ileś tam mandatów na miesiąc wypisać, ten... No jest tak, to jest nie... jest. Jest, aczkolwiek nie wszyscy to robią. dziś nawet są trzy zmiany w policji zazwyczaj. którzy pracują, Ludzie pracują od 7 rano do... Tam do, do trzeciej, od trzeciej do prawie północy, od północy znowu do siódmej rano. Ja pracuję od trzeciej do siódmej rano, o, do, do północy. Najgorszy są ludzie, którzy pracują w ciągu dnia. Bo większość z nich to są kobiety, które tylko potrafią narzekać, że wiesz, że ten żoni mają dzieci, że nie mogą pracować innych zmian. Nie tak, są... Policjanci, którzy pracują w ciągu dnia są często strasznie leniwi. Nic im się nie chce robić. Potrafią tak robić, że na przykład dostają wezwanie jakieś dwie godziny przed końcem zmiany i one to, to, to wezwanie będą do końca trzymali, aż nowa zmiana przyjdzie, żeby nowa zmiana odpowiedziała na to. Są ludzie, są, są, są, Nie mówię wszyscy, jest dużo właśnie, ale generalnie każdy narzeka na, na, na, na zmianę tą, co w dzień pracuje, bo że są leniwi i nie chce im się nic robić. To są ludzie, którzy tylko narzekają i wykorzystują to na przykład, wiesz, że o, ja mam dziecko i muszę pójść na, na, na ten, na w ciągu dnia pracować. I on... I, on, I oni, oni zazwyczaj, wiesz, robią to, co trzeba zrobić, żeby się ubronić, wybronić przed tym, żeby ich nie wysłali na inną zmianę i dlatego oni piszą mandaty. Przez ostatnie trzy miesiące to ja wypisałem sześć mandatów za wykroczenia drogowe. No i tak gdzieś może ze trzydzieści za Zaparkowanie parkowanie, tylko nie masz punktów na tym, także lepiej dla Ciebie. Ja muszę jedną osobę zaaresztować na miesiąc. Boże. By, znaczy... Dobrze by było, żebym zaresztował jedną osobę na miesiąc, najczęściej e, rodzinne, wiesz, domówki, mąż, żona, chłopak, dziewczyna się pobiją, albo ktoś komuś telefon rozwali, albo ktoś kogoś, wiesz, poturbuje, czasami mocno, czasami lżej trochę, aresztujesz kogoś, widzisz kogoś, że ktoś coś robi, łapiesz go na gorącym uczynku, albo ktoś zadzwonił, przyjeżdżasz do domu, wiesz, żona zadzwoniła na męża, mówi, że on mnie pobił, widzisz, że jest tutaj, wiesz, podrapana, czy coś. Aresztujesz kajdanki do radiowozu, wjedziesz na posterunek. Na posterunku jest wypełniane są papierki, odciski palców, zdjęcie jest robione. Później ta osoba z, posterun ta osoba z posterunku jest przewożona do Central Bookings, to się nazywa. Każde każdy boro, Brooklyn, Queens, Manhattan i Bronx, Staten Island mają swoje Central Bookings, gdzie... Są więźniowie zwożeni ze wszystkich posterunków z Brooklynu. Są zwożeni do jednego miejsca. Nigdy nie chciałbyś wylądować na Brooklyn Central Bookings i Manhattan Central Bookings. To jest najgorsze, najbardziej zasyfiałe miejsce, jakie tylko może być. Queens Central Bookings, to główne więzienie takie, to jest hotelem w porównaniu do Brooklynu. No i tam lądujesz. W międzyczasie oficer, który cię zaaresztował, faksuje papiery do, wiesz, do, do, do, do prokuratora, do sądu tam. Po jakimś czasie ty lądujesz tam w tym Central Booking, jakoś, po takim czasie jak spędzisz tam w Central Booking, to oni cię stajesz przed sędzią. I sędzia, w zależności od przestępca, przestępstwa jakie popełniłeś, to są jakieś nie, niewielkie rzeczy, kogoś pobiłeś czy coś takiego, to wiesz, spojrzy na dowody, na te papierki, które ja przefaksowałem, eee, publicz, adwokat, prokurator będzie cię oskarżał, adwokat z miasta będzie cię bronił. To się odbywa w ciągu, to dwie minuty, trzy minuty może jesteś przed sędzią. Sędzia popatrzy na wszystko i tylko on decyduje o tym, czy cię wypuścić, czy nie. Jak, wiesz, kogoś pobiłeś, nic takiego strasznego nie było, nawet jak pistolet masz ze sobą, to wypuszczają ludzi. Wypuszczają, czyli mówią, że musisz wrócić do sądu za miesiąc, tego i tego dnia, na tą i na tą godzinę. Cię wypuszczają, wychodzisz. A pistolet jest jako dowód na posterunku. I tyle. Później jest sprawa za jakiś tam czas i... Jeżeli jest poważniejsza sprawa, to wtedy prokurator dzwoni do Ciebie jako policjanta, żebyś przyszedł i zeznawał. Jak jest coś mniejszego, to nie, nie zawsze. Czasami wystarczy tylko, że świadków mają. Jak się nie przyznasz do winy, mówisz, że, to, że jesteś niewinny, też często Cię wezwą do sądu, żebyś e, zeznawał. I później sędzia decyduje o tym. Jak jest poważna sprawa i Ci sędzia powie, że słuchaj, e, nie, nie wypuszczamy go, to jest zbyt poważne, to Cię zawiążą na Riker's Island wtedy. I tam będziesz czekał aż do tego, do, do rozprawy. Tak wygląda proces. To nie jest tak jak kiedyś było, że trzymali się wszyscy naprawdę tak razem. Teraz jest, mimo tego, że jesteś policjantem i twój kolega też jest policjantem, często policjant policjanta podkapuje. Tylko po to, żeby dostać awans albo lepszą... Lepszą pozycję na posterunku. Jeżeli chodzi o ten, o pracę policji w tym w kinie, na filmach, no bardzo mało jest prawdy. Wiem, ja tak. Jest, chyba oglądałem Brooklyn Finest, nie? E, no, to blisko dosyć było. E, jak ten. E, dosyć blisko było. Jak to wszystko wygląda. E, jak tam próbują, wiesz, naprawiać pewne rzeczy, jak próbują na ciebie nagonkę zrobić, na normalnego policjanta to dosyć blisko było, ale pozostałe filmy jak ten Die Hard czy cokolwiek innego, to jest też tak nie wygląda, to zupełnie inaczej jest to, to totalnie inna bajka to w ogóle mija się ze wszystkim nie ma tak to każdy myśli, że wiesz, to jest w ciągu dwóch, trzech dni i wszystko jest rozwiązane to nie tak wygląda, to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu My mamy o wiele, wiele, wiele więcej rzeczy do robienia i czasami wiesz, ty masz możesz mieć wypadek samochodowy i wzywasz policję i będziesz czekał godzinę czasu. I nie jest dziw się, że czekasz godzinę czasu, bo akurat się dzieje coś innego wtedy. Także jeżeli chodzi o filmy, to powiedziałbym Brooklyn Finest, kiedyś był taki też serial uh, Third Watch. Oni w miarę blisko byli też, opisania jak praca w policji wygląda. Obejrzyj Serpico. No. To, a to wiesz, to były stare lata. To, tak, to było, tak to wyglądało kiedyś. Czy nawet bad lieutenant, tylko że ten stary, ten stary. I to w tym starym właśnie bad lieutenant, to były lata 80., takie rzeczy działy się. Działy się takie rzeczy. I to było wszystko, wiesz, normalne. No ale wtedy, wiesz, zabijali policjantów na prawo i lewo. Jest taki w 80. właśnie latach w ciągu dwóch policjantów zostało nowojorskich zamordowanych w odstępie 20 minut między jednym a drugim morderstwem w zupełnie innych jeden na Manhattanie, jeden na, na Bronxie ten na Manhattanie to Polakiem był na dodatek to było właśnie jedyny raz w historii co się to zdarzyło że dwóch policjantów zostało zastrzelonych w Nowym Jorku a nie ma rasy w policji, nie ma nie, nie ważne, czy jesteś żółty, zielony, czarny, biały jesteś niebieski jesteś niebieski ja się mogę z tobą nie dogadywać, możemy się z tobą źle pracować, ale jak ty przez radio wezwiesz pomoc, ja tam będę. I uwierz mnie jak ja kiedyś gościa goniłem i go sam na ziemię pchnąłem i wezwałem o pomoc, nie wiesz skąd nagle, zanim ja zdążyłem go, wiesz, w kajdankę mu jedną założyć, ja już widziałem ludzi naokoło siebie. W mundurach, bez mundurów, przybiegli na piechotę, dojechali samochodami, wyskakują nie wiadomo skąd. I to wtedy czujesz, że to jest, to daje to daje ci dużo. Dużo ci to daje. Taki, wiesz, taka pewność, że jak potrzebujesz pomocy, to przyjdą. I uh, to są twoi bracia. Masz, na każdej zmianie masz tam, jest, większość osób się trzyma zawsze razem, tam się dogadują wszyscy, zawsze są jakieś czarne owce. I co się dogadują razem? Razem pójdą do baru na piwo, czy coś. I wiesz, wiesz, wiesz, na co ich stać, wiesz, że e, jak pójdziesz gdzieś na akcję, to i masz gościa, tego typa z sobą z prawej strony, drugiego z lewej strony, to wiesz, że jak ty się, ty, ty się rzucisz na kogoś albo ktoś ciebie zaatakuje, to wiesz, że tych dwóch z boku wszystko zrobi, tylko wszystko zrobi, wszystko, żeby ciebie ratować. Zdarzają się przypadki, że. Miałem taki przypadek, że cztery osoby i w tym w labi apartamentu i nas, na trzy osoby na nas skoczyły, zaczęliśmy się bić. Za nic. Chcieli nas, po no, nas. Chcieli się z nami bić. Było nas cztery osoby, ich trzy. Dwie dziewczyny z nami były. No i jedna dziewczyna nic nie zrobiła. Stała tak, jak wryta. Nawet przez radio pomocy nie wyzwała. Policjantka. Tak? Policjantka. Jej wytłumaczenie było, że ona ma dzieci, ona musi do domu wrócić na, później po pracy. To, a my to co, ja nie mam rodziny? Takimi osobi takie osoby już mają stygmat i z nimi nikt nie chce pracować. później Ale to braterstwo jest jednak. To jak jak potrzebujesz pomocy zadzwonisz przez to radio wezwiesz, czy nawet po pracy jak coś ci trzeba pomogą pomogą i to jest to jest to jest mocne generalnie Nowy Jork jest bezpiecznym miastem jest bezpiecznym miastem ale wiesz, jak wylądujesz na wiesz w dzielnicy, w której nie powinieneś być wiesz, dzielnice się zmieniają zauważ co się dzieje na Bushwick teraz nie czy na przykład na bed Stais, jak coraz więcej białych ludzi się wprowadza i generalnie Nowy Jork jest bezpiecznym miastem Generalnie ludzie, którzy są zabici albo postrzeleni, to między sobą to są załatwiane sprawy. Co, Jak Obamę wybrali na prezydenta, to yy, yy, na dachach strzelali z tego, z pistoletów. No i, o, i o, o czym to świadczy? O czym to świadczy, że na dzielnicy, której ja pracuję, yy, na nowy, jak Sylwester jest Nowy Rok, pół godziny przed Nowym Rokiem, mówią Ci, żebyś, jak jesteś, wiesz, patrolujesz z, z buta, żebyś pół godziny tam, 20 minut przed północą, wszedł do budynku, albo przyszedł na posterunek, pół godziny przed i pół godziny po północy, żebyś nie był na ulicy. Żeby przypadkiem ci, co strzelają z dachów na wiwat, nie zaczęli strzelać do ciebie. Teraz, w tej chwili to się wszystko dzieje. Ja już 4,5 roku pracuję i za każdy, każdy sylwester, jak z buta, jak chodziłem, chodziliśmy gdzieś do budynku. To tylko świadczy o pewnych dzielnicach. No tam, gdzie ja pracuję, to Polaków ciężko spotkać, ale. Ale zdarzyło się, nie, nie, Polaka nigdy nie aresztowałem. Ale, ale nie jestem jak niektóry, niektóre osoby, że jak, zaczy wiesz, jak widzę, że ktoś jest po akcencie poznasz, albo zobaczysz na prawo jazdy, jest polskie nazwisko, to wiesz, to ja od razu zaczynam po polsku do nich mówić, bo po co mają się ludzie męczyć, nie? No, ja mam, pracuję, mój partner na przykład, on zrozumie, że, moim on jest Polak, ja po polsku z nim porozmawiam, załatwię to szybko, nie? Po co mamy się męczyć wszyscy? To po polsku rozmawiam ze sobą. Najśmieszniejsze jest to, że im zajmuje to około 10 sekund, żeby to za, wiesz, przetrawić. Tak naprawdę, uwierz mi, zatrzymasz osobę, oni, oni po angielsku do ciebie mówią, a spojrzę na prawo jazdy i mówię, no to gdzie pani teraz jedzie? A, a ona po angielsku dalej do mnie mówi. I tak za chwilę A to pan Polak? Mówię, no tak, no przecież mówię po polsku, nie? Pytano, ta, jeszcze zaczyna inna gadka No i nie, jeszcze Polakowi mandatu nie dałem. Wezwali mnie kiedyś tylko Kilka razy na tłumaczenie jeździłem na akcję też. Ale to nie ja rozumiem ludzi, którzy nie rozmawiają z Polakami po polsku, mimo tego, że są Polakami policjantami. Jest dużo Polaków policjantów. Jest nawet ten o, organizacja, to się nazywa Pula, Polaski. Sporo młodych ludzi jest policjantów, bardzo dużo. Teraz jest nowy, nowy nowy prezydent całej tej organizacji. Coraz więcej ludzi zostaje nowych, tak jest wciąganych w to wszystko, młodych. Na paradę coraz więcej ludzi płaskiego przychodzi. Teraz przecież będzie w październiku Parada. No, ja odkąd zostałem policjantem, no to, to każdą paradę chodziłem. Wiesz, maszerujemy tam nas jest z 50 osób. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Bo jest nas dużo. Po co się wstydzić tej polskości? Nie wiem, nie rozumiem. Nie? Każdy zobacz na Irlandczyków, jak mają ten St. Paris day czy Włochów, to każdy się afiszuje z tym, kim oni są. mamy, nasz, nasz, nasz Polak jest, ma naj, najlepsze, jedno z najlepszych, najbardziej ekskluzywnych, elitarnych stanowisk w Policji. w Pulaski się nazywa, jest szefem, cały, wszystkich detektywów na cały Nowy Jork. Po polsku nie mówi, ale się przyznaje do polskiego pochodzenia. I to pomaga, tak jak się zrzeszają wszyscy, bo zawsze są różne ranki, są od policjantów po wyższe ranki. Oni ci pomagają, jak chcesz się gdzieś przenieść, zawsze możesz z kimś porozmawiać i ci im tam trochę pomogą. No słuchaj, praca w policji jest, to jest adrenalina. To jest, tego się nie da ukryć. Jeden z powodów, dla których ja poszedłem do prac do pracować do policji, to jest to, że po prostu imponowało mi to, jak to wyglądało z zewnątrz. Później, jak to poznałem od wewnątrz, to nie jest aż tak pięknie, ale wciąż jest. To jednak jest to braterstwo, jest to adrenalina, e, wiesz, że stoją za tobą ludzie, no, ale przede wszystkim jednak chyba adrenalina. Wsiadasz w ten samochód i nagle słyszysz przez radio, jak krzyczy ktoś z twoich znajomych, że kogoś gonią. To sobie nawet nie wyobrażasz, co wtedy ci przepływa. Wszystko się, wiesz, Możemy tak rozmawiać, jak teraz rozmawiamy. No nie i nagle, nagle na radiu słyszysz coś głośniej i wszyscy się wyłączają. I tylko słyszysz to. Że ktoś, wiesz, krzyczy, że goni kogoś tu i tu i tu. Uwierz mi, każdy samochód w okolicy słyszy to samo, co ty słyszysz i każdy samochód w okolicy jedzie w tym samym kierunku, w którym ty jedziesz. I każdy tylko czeka na to, żeby wyskoczyć i dorwać gościa. On nie, no, wiesz, on ucieka, bo... Oni <ślam> on się tłumaczą fajnie, bo, wiesz... Ja myślałem, że ten, że, że wy jesteście sztuczni policjanci. No to tłumaczą się. O, ci powiem przykład, fajny też. Goście kiedyś uciekł, zatrzyma, samochód, radiowóz zatrzymał samochód, żeby sprawdzić y, co się dzieje, tam prawo jazdy, bo tam wiesz, przez telefon komórkowy rozmawiał. Podeszli do niego, wzięli jego prawo jazdy, wracają do samochodu, żeby sprawdzić na komputerze. Nagle goście wysiada z samochodu i ucieka. Ucieka gdzieś tam do domu z tyłu na jardy, nie? Tego pogonili. Tam wiesz, z buta go gonią, przez radio powiedzieli, że gonią typa. Wbiegają na jad, ja tam jaś później też dołączyłem. Biegamy na jad, to no mówią, no gdzieś tutaj musi on być. To przechodzimy, tam wiesz, szukamy go na tych jardach z tyłu, przyszliśmy, przyszliśmy. Nagle słychać tylko wiesz. <śmiech> oh! Goście na drzewie był, spadł z drzewa. Odwróciliśmy się, widziałem jak człowiek z drzewa spada, nie? Spadł z drzewa, podniósł się i zaczął uciekać. Tylko, że już później następni policjanci przybiegli i go zatrzymali. W tym samym czasie, wiesz, przez radio powiedzieli, że tak i tak wygląda i biegnie tu, tu, tu i tu. To następnie nieoznakowany radiowóz podjeżdżał, też taki Polak. Podjeżdża i widzi, że chodnikiem biegnie gościo. Czarne, niebieskie dżinsy, biała koszulka, czyli prawie jak wszyscy też, nie? I biegnie chodnikiem. Pasuje, wiesz, dokładnie, idealnie deskrypcji pasuje. No to wyskoczyli z samochodu i go do ziemi, wiesz, skuczyli na niego, go do ziemi zrzucili. Później na radio usłyszeli, że już my my swojego mamy, tego prawdziwego, okazało się, że typu pobiegł na przystanek autobusowy, bo ma autobus uciekał. Bogu ducha winny. Ale wygląda tak jak ten, który przez radio dali, nie? Ale że typu, To było piękne. Podchodź. Nikt nie, nikt nie pomyślał, żeby nawet na drzewo spojrzeć. Minęliśmy drzewo, odeszliśmy tam może z 20 stóp i słyszysz nagle, jak typu z drzewa spada, odwracasz się ten się podnosi i zaczyna biec dalej. No to takie są też fajne rzeczy. Fajne rzeczy... Kiedyś widziałem totalnie nagiusienkiego gościa, haitańczyk w kościele pod ołtarzem. Gołodupa. Naćpany był na PCP, na tak, tak naćpany, że nie czuł bólu w ogóle. Nic, nic. Leżał z krzyżem, z łańcuszkiem na tym, na czole. No, no wariat. Najgorsi właśnie są wariaci. Najbardziej niebezpieczni są psychicznie chorzy ludzie i ludzie, którzy są naćpani. Mają wtedy tyle siły, że sobie nawet nie wyobrażasz. Takiego człowieka potrafi, mógłbyś nawet, nie wiem, trzyma się stołu ręką, będziesz go kopał po kostkach i on nie będzie czuł bólu. I tylko się modlisz, żeby ta osoba wtedy nie zaczęła z tobą walczyć. No bo nie wygrasz z nim. Nie wygrasz, bo on nie czuje bólu. Cokolwiek mu nie zrobisz, on nie czuje bólu. To musiałbyś mieć chyba z dziesięciu ludzi, żeby się na niego wejść, żeby go bezwładnić. Jest wesoło. Adrenalina. Przejada się, to ci powiem. Przejada. Jak już popracujesz kilka lat, to już masz ochotę odejść gdzieś w spokojniejsze miejsce powoli. Chciałbyś, śwież. Ja już powoli zaczynam też szukać coś spokojniejszego, już w swojej miałem... W Nowym Jorku jest spokojniejsze miejsce. mogę pójść za biurko gdzieś, próbować się dostać. Tak, temu nie, ale to wiesz, to jest, o Policji to nie jest jeden odcinek, to jest, historii jest mnóstwo, możliwości jest jeszcze więcej. Ja na przykład nie chcę za bardzo opowiadać o tym, co się dzieje, jak widzisz ludzi, którzy są, jak wyłączysz to wszystko, to mogę ci opowiedzieć później, ale...